Pani panowie przed nami OST! Kanabina banina banika, banika, nabika banika, banika, na banika, banika, kanabi na Jedź w Ej, krzywaj, zero start. Prosto złodzi, wwA, reprezentant, OST, Tabasku, styl, bałd, dzielnica, teofilu, ściśle, Rogatka, dla wszystkich krańcówek, podwórek. Osiedli. Dawaj, Ej, 2-1-0. Sprawdź kto teraz dzisiaj na mikrofonie Wiesz, ten mikrofon tak jak Join w rękach płonie O STR to nie gońce gonie O STR to jest tak, że za końcem Nie gonie płonie. to wszystko już Mówiłem, to ten żart O STR właśnie w ten sposób przysięgam Że nie zdradzę mikrofonu za nic Dlatego wypisuję słowa Kolejne na pergamin, nie ranić Tylko dawać wszystkim co najlepsze Złapiesz mnie przez sen, wiesz, to jest ten tlen Kiedy tylko wychasz i czujesz mnie W płucach, to się dzieje tutaj Mój mikrofon jak patuta Tak jak z łuka wystrzeliwuje strzałę Wiesz o co chodzi, to jest doskonałe Kiedy tylko złodzi nadmiega jak tajfun Daje z marszu o ester, nie dla oklasku to jest tak, że w blasku innych kamer Ludzie się starają, wiesz, nigdy nie kłamie To jest tak, że pogardo odprowie prawda O STR, żaden dla mnie Harvard Nie skończyłem nawet podstawówki Ale cóż, na rymie miażdżę kolejne ołówki To jest tak, dla łamigłówki kolejny rebus Dosyć już szpiegów i sprzedanych kolegów Wszystko w porządku, zawsze od początku O STR, by nie stracić tego wątku Bez wyjątku, wszyscy tak jak w alfabecie Nie widziałeś po pierwsze Drugie, trzecie, wszystko doskonałe mówię I wspominam, właśnie w ten sposób Gdy psie dziewczyna ostry Znowu pogina, tak jak z kapelusza rymy wykruszam, tak jak z pusza chinka Właśnie w ten sposób śmieje się dziecinka OSTR nie uznaje przecinka Żadna rodzinka, tego nie pojmie Że mikrofon tak jak od ganu OSTR to rejkojmie znaczy Jeśli nie wiedziałeś przekleństw Nikt nie wytłumaczy może Raczej to biskup pec. kto był przed ja ci mogę powiedzieć, kto jest mech z angielska Ostry nigdy nie pęka Wiesz, jestem szczęściem jak perła muszelka To jest tak, w serwach wielka jedna ambicja OSTR pierdolona policja Nigdy nie zajrzy do mych kieszeni Nie chcę świata zmienić, ani kosy ożenić To jest tak, że jest przemierzeń w jednym salu. Wiedzą, że to wszystko wychodzi na nielegalu Więc idź do przodu, chwyć za majka dłonie OSTR znowu jak te dwa konie Wiesz, jeden chce wyprzywanie Dziś drugiego Chcę to poskładać tak jak Rio de Janeiro Jeden biust do drugiego w karnawale OSTR tam też ścisnę swój palec Wiesz, tu zostałem po to, by bronić tego OSTR dla znajomego wszystko Ma być serio, to jest ten paszport Kiedy tylko podróżuję, wiesz, że ty znasz to Każdy, kto tylko odnajduje częstliwości Wiesz, o to wszystko, wszystko jest dla możliwości Bo to, kiedy tylko możesz wiedzieć, ja to wkręcam Kiedy to tylko daję ci to od tego mętca. Bo to powierza, kiedy ty tylko daję talent Wiesz, że z talentem teraz słowa swoje Wcale! Zajbiście się! OSTR, panie i panowie! Dzisiaj był dwójka, kała! Specjalny dla was! Przesadzam! To Yo, Ziomuś, to naprawdę gorące! Jak właśnie skończyło się to, co mogłeś zsągnąć z naszego www.wielki wielki yo, Kom, Ziomuś! Na nielegalu, na ulicach, znajdziesz jeszcze więcej naszych kawałków! Bo to gorące! Okej, okay, kończymy to szalone gówno! Pozdro, pozdro! Dla wszystkich, którzy nagraje dla mnie te zajęte kawałki! Zajść wkrótce! Może nawet szybciej niż myślisz! W sumie robimy chimką, że mnie z mnóstwo hajsu! Dziwko...